Zimowe opowieści Wilhelm Jakob Grimm Śnieżka Pewnego razu podczas srogiej zimy, kiedy z nieba sypał się śnieg jak pierze z rozprutej pierzyny, siedziała królowa przy oknie o ramach z czarnego hebanu i szyła. Tak szyjąc i patrząc na śnieg, ukuła się w palec i trzy krople krwi potoczyły się na śnieg. A ponieważ czerwona krew cudnie wyglądała na białym śniegu, królowa pomyślała sobie – Chciałabym mieć dziecko, białe jak ten śnieg, rumiane jak krew i o włosach czarnych jak heban. Wkrótce potem królowa powiła córeczkę, białą jak śnieg, rumianą jak krew i o włosach czarnych jak heban. Nazywano ją Śnieżką, Zaraz po urodzeniu dziecka królowa umarła i osierociła maleńką królewnę. Po roku król pojął drugą żonę. Była to pani piękna, ale dumna i zarozumiała, a chciała być najpiękniejszą na całym świecie. Miała ona cudowne lusterko, w którym się zawsze przeglądała, a przeglądając się pytała – Lustereczko, lustereczko, powiedz przecie, kto najpiękniejszy jest na świecie? A lusterko odpowiadało – tyś królowo najpiękniejsza jest na świecie. I królowa była zadowolona, bo wiedziała, że lusterko tylko prawdę może powiedzieć. Tymczasem Śnieżka podrastała i stawała się z każdym dniem piękniejsza. Była piękna jak jasny dzień. Piękniejsza nawet od królowej. Pewnego razu królowa stanęła przed lustrem i zapytała. Lustereczko, lustereczko, powiedz przecie, kto najpiękniejszy jest na świecie? A lusterko odpowiedziało. Królowo. Jesteś piękna jak gwiazda na niebie, ale Śnieżka jest tysiąc razy piękniejsza od ciebie. Przeraziła się królowa, zżółkła i zzieleniała ze złości i w jednej chwili znienawidziła Śnieżkę. A zazdrość i pycha wciąż rosły w jej sercu niby chwasty. Aż wreszcie nie miała już dnia ani nocy spokojnej. Przywołała więc myśliwego i rzekła. Wyprowadź królewnę do lasu. Nie chcę jej więcej widzieć. Masz ją zabić, a na dowód przynieś mi jej serce. Myśliwy usłuchał rozkazu. Wyprowadził Śnieżkę do lasu, lecz gdy wyciągnął nóż, a ażeby wyrwać jej niewinne serduszko, rozpłakała się dziewczyna i zaczęła go prosić tymi słowy. Ach, drogi człowieku, daruj mi życie. Pójdę sobie daleko przez ten dziki las i już nigdy nie wrócę do domu. A że była taka piękna, ulitował się myśliwy i powiedział – Uciekaj więc, biedne dziecko. Dzikie zwierzęta i tak cię pożrą, pomyślał sobie, ale jakoś lżej mu się zrobiło na sercu, bo żal mu było ją zabić. A spotkawszy na drodze warchlaka, zabił go. Wyjął mu płuca i wątrobę i przyniósł królowej na dowód, że zabił Śnieżkę. Kucharz musiał je ugotować w osolonej wodzie, a zła kobieta zjadła jedno i drugie w przekonaniu, że są to płuca i wątroba śnieżki. Tymczasem biedne, wystraszone dziecko błąkało się po lesie, nie wiedząc, co począć. Zaczęła biec i biegła tak po kamieniach i przez ciernie, a dzikie zwierzęta uchodziły jej z drogi, nie robiąc jej nic złego. Aż zabrakło jej tchu, a był już wieczór. Wtem ujrzała maleńki domek i weszła do niego, chcąc odpocząć. W domku tym wszystko było maleńkie, ale tak czyste i miłe, że trudno opowiedzieć. Po środku stał stoliczek nakryty białą serwetką z siedmioma małymi miseczkami, a przy każdej miseczce leżała łyżeczka, nożyk i widelczyk, a na środku stało siedem kubeczków. Pod ścianami ustawionych było siedem łyżeczek, jedno przy drugim, starannie zaścielonych czyściutką pościelą. Ponieważ Śnieżka była bardzo głodna i sprawniona, zjadła z każdej miseczki po troszku jarzyn i po kawałeczku chleba, a z każdego kubeczka upiła kropelkę wina, gdyż nie chciała jednemu zjeść wszystkiego. Potem chciała się położyć do jednego z łóżeczek, ale ani jedno nie było odpowiednie. Jedno za długie, drugie za krótkie, aż wreszcie wypróbowawszy wszystkie, ułożyła się w siódmym, gdyż to jedno było w sam raz. I oddawszy się w opiekę Bogu, zasnęła. Kiedy się już zupełnie ściemniło, przyszli gospodarze tego domku. Było to siedmiu karzełków, którzy do tej pory pracowali w górach, wydobywając cenne złoża. Zapalili siedem świeczek, a kiedy w pokoju zrobiło się jasno, Zauważyli, że ktoś tu był, gdyż nie wszystko znaleźli w tym samym porządku, w jakim zostawili. Pierwszy zapytał, kto siedział na moim krzesełku? Drugi, kto jadł z mojego talerzyka? A trzeci, kto łamał kawałek z mojego chleba? Czwarty, kto zjadł moją jarzynkę? Piąty, kto używał mojego widelczyka? Szósty, kto kroił moim nożykiem? Siódmy. Kto upił z mojego kubeczka? A kiedy pierwszy się obejrzał, zawołał, kto wchodził do mojego łóżeczka? Reszta przybiegła, każdy zawołał ze zdziwieniem. I w moim też ktoś leżał. A kiedy siódmy zajrzał do swojego łóżeczka, zobaczył w nim śpiącą śnieżkę zawołał swych towarzyszy, którzy, pokrzykując ze zdziwienia, przynieśli swoje świeczki, uważnie poczęli się przyglądać śnieżce. Ach, mój Boże, ach, mój Boże, wołali, jaka żona piękna. Byli tak oczarowani urodą dziewczyny, że nie chcieli jej obudzić i pozostawili ją w łóżeczku. Siódmy karzełek spał u każdego z towarzyszy po jednej godzince, aż minęła noc. Kiedy następnego dnia Śnieżka obudziła się i ujrzała siedmiu karzełków, przestraszyła się. Ale oni byli bardzo życzliwi i zapytali. – Jak się nazywasz? – Nazywam się Śnieżka – odpowiedziała. – W jaki sposób dostałaś się do naszego domku? – pytały dalej karzełki. Opowiedziała im więc Śnieżka jak to macocha, kazała ją wyprowadzić do lasu i zabić. Jak myśliwy ulitował się nad nią, jak biegła cały dzień, aż wreszcie napotkała ten domek. A na to karzełki. Jeśli zechcesz nam prowadzić gospodarstwo, gotować, prać i szyć, a wszystko utrzymywać w porządku, to możesz u nas zostać, a niczego ci nie zabraknie. O tak, zawołało dziewczę, z całego serca chcę. I została u nich. Utrzymywała im dom w porządku. Od samego rana szły karzełki w góry wydobywać złoto i brylanty, a wieczorem wracały na kolację, którą przygotowywała Śnieżka. Cały dzień dziewczyna była sama w domu, a karzełki przed wyjściem zawsze jej mówiły: strzeż się macochy, która może się dowiedzieć, gdzie jesteś. Pamiętaj, nie wpuszczaj nikogo. Królowa zjadłszy płuca i wątrobę, które uważała za płuca i wątrobe śnieżki, myślała, że jest znów najpiękniejszą na świecie. Podeszła do swojego lusterka i zapytała z uśmiechem. Lustereczko, lustereczko, powiedz przecie, kto najpiękniejszy jest na świecie? A lusterko odpowiedziało. Tyś piękna królowo, jak gwiazdy na niebie, ale za lasami ale za górami żyje Śnieżka z karzełkami, tysiąc razy piękniejsza od ciebie. Zatrzęsła się ze złości królowa, gdyż wiedziało, że lusterko mówi prawdę. Zrozumiała, że ją myśliwy oszukał i że Śnieżka żyje. Znów dniami i nocami nie mogła ze złości zaznać spokoju i myślała tylko o tym, jakby pasierbice pozbawić życia bo dopóki nie będzie najpiękniejszą kobietą w całym kraju, zazdrość jej nie opuści. Po długim namyśle złama cocha umalowała sobie twarz i przebrała się za starą handlarkę, tak, że nikt by jej nie poznał. W tym przebraniu poszła za lasy, za góry, gdzie mieszkała śnieżka u siedmiu karzełków. Zapukała do drzwi i zawołała. – Piękny mam towar i bardzo tani. Śnieżka wychyliła się z okienka i zawołała. – Dzień dobry, miła kobieto. Co macie do sprzedania? – Piękny towar, piękny towar – odpowiedziała rzekoma handlarka. – Gorseciki, jedwabne różnych kolorów. I wyciągnęła jeden, który ze wszystkich kolorów jedwabiu był upleciony. – Tę uczciwą kobietę mogę wpuścić pomyślała Śnieżka. Otworzyła drzwi i kupiła sobie ten wspaniały gorsecik. Zbliż się, dziecko, rzekła stara. Zbliż się, ja cię dobrze opaszę tym gorsecikiem. Śnieżka, nie przeczuwając nic złego, pozwoliła się opasać nowym gorsecikiem. Ale stara coraz mocniej i mocniej ściągała sznur, aż Śnieżce zabrakło tchu i padła martwa na ziemię. Już nie będziesz najpiękniejszą, Zawołała macocha i wybiegła z domku. Niedługo potem, pod wieczór, siedmiu karzełków wróciło do domu. Jakaż była ich rozpacz, kiedy ujrzały śnieżkę leżącą martwą na ziemi. Podniosły ją z podłogi, a zauważywszy, że jest za mocno ściągnięta sznurem gorsecika, przecięły go na pół. A kiedy gorsecik opadł, Dziewczyna zaczęła oddychać i ożyła. Kiedy się karzełki dowiedziały, co się stało, rzekły. – Tę starą handlarką była na pewno zła królowa. Strzeż się i nie wpuszczaj nikogo, kiedy nas nie ma w domu. Zła kobieta, wróciwszy do zamku, podeszła do lustra i zapytała. – Lustereczko, lustereczko, powiedz przecie, kto najpiękniejszy jest na świecie? Posterko odpowiedziało. Tyś, piękna królowo, jak gwiazdy na niebie, ale za lasami, ale za górami żyje Śnieżka z karzokami tysiąc razy piękniejsza od ciebie. Kiedy to królowa usłyszała, cała krew spłynęła jej do serca ze złości, gdyż zrozumiała, że Śnieżka ożyła. Ale teraz, rzekła, Coś takiego wymyślę, że już nie ożyjesz. I czarodziejskimi sposobami, które jej były znane, zrobiła zatruty grzebień. Przybrała znów postać innej starej kobiety i tak przebrana poszła za lasy, za góry, gdzie mieszkała Śnieżka u siedmiu karzełków. Zapukała do drzwi i zawołała. Piękny mam towar i bardzo tani. Śnieżka wychyliła się i krzyknęła. – Idźcie sobie dalej, kobieto, nie wpuszczę nikogo. – Ale obejrzeć przecież możesz – powiedziała stara, wyciągnęła zatruty grzebień i podniosła go wysoko. I tak się spodobał dziewczynie, że dała się namówić i otworzyła drzwi. A kiedy go już kupiła, odezwała się stara. – Zbliż się, to cię uczeszę. Biedna Śnieżka znów, nie przeczuwając nic złego, pozwoliła wpiąć sobie grzebień we włosy. I w tej samej chwili padła bez czucia na ziemi. – Teraz już nie ożyjesz – rzekła stara. Na szczęście niedaleko było do wieczora i karzełki wróciły do domu. Kiedy ujrzały Śnieżkę leżącą na ziemi, domyśliły się, że to sprawka jej macochy szukały więc śnieżkę i znalazły zatruty grzebień, a z chwilą, kiedy go wyjęły, dziewczyna znów otworzyła oczy. Opowiedziała im, co się stało, a karzełki jeszcze raz ją przestrzegły i zabroniły jej komukolwiek otwierać drzwi. Królowa znów stanęła przed lustrem i zapytała – lustereczko, lustereczko, powiedz przecie, kto najpiękniejszy jest na świecie? A lusterko odpowiedziało. Tyś piękna królowo jak gwiazdy na niebie, ale za lasami, ale za górami żyje Śnieżka z karzałkami, tysiąc razy piękniejsza od ciebie. Kiedy to królowa usłyszała, zadrżała i krzyknęła. Śnieżka musi umrzeć, bodaj za cenę mojego życia. Następnie poszła do starej ciemnej komórki, gdzie nikt nigdy nie zaglądał i tam przygotowała trujące jabłuszko. Wyglądało ono bardzo smacznie. Żółte z czerwonymi plamkami. Ktokolwiek by je zobaczył, chciałby je zjeść. Ale kto by ugryzł kawałek, ten musiałby umrzeć. Kiedy jabłko było gotowe, przybrała postać wiśniaczki, i tak przebrana poszła za lasy, za góry, gdzie mieszkała Śnieżka u siedmiu karzełków i zapukała do drzwi. Śnieżka wychyliła się z okienka i zawołała. – Nie mogę tu wpuścić nikogo. Siedmiu karzełków tak mi rozkazało. – Masz słuszność – rzekła wieśniaczka. Odchodzę już z moimi jabłkami, tylko jedno chcę ci podarować. – Nie – odpowiedziała Śnieżka – — Nic mi przyjmować nie wolno. — Obawiasz się trucizny? — zapytała stara. — Widzisz, kroję jabłko na pół, tę połówkę z czerwonym rumieńcem ty zjesz, a tę żółtą zjem ja. Jabłko to było tak zrobione, że tylko jedna połowa, ta z czerwonym rumieńcem, była zatruta. Śnieżka przyglądała się ślicznemu jabłuszku i widząc, z jakim apetytem wieśniaczka je zajada, nie mogła się już dłużej oprzeć pokusie. Wyciągnęła rękę i wzięła zatrutą połowę jabłka. Ledwo jednak połknęła kawałek, padła martwa na podłogę. Widząc to, królowa zawołała. Biała jak śnieg, rumiana jak krew, czarnowłosek, heban. Tym razem już cię twoje karły nie obudzą. A kiedy znów spytała lustra. Lustereczko, lustereczko, powiedz przecie, kto najpiękniejszy jest na świecie? Lusterko odpowiedziało wreszcie. Tyś królowa najpiękniejsza jest na świecie. I tak odzyskało spokój jej zawistne serce, jeśli zawistne serce spokoju zaznać może. I znów karzełki, powróciwszy do domu, znalazły Śnieżkę martwą na ziemi. Podniosły ją, obszukały, czy nie ma znów czegoś zatrutego, rozczesały jej włosy, umyły wodą i winem. Ale nic nie pomogło. Ich ukochana dziewczyna była martwa. Ułożyły ją na katafalku i obsiadły dokoła, przez trzy dni opłakując swoją Śnieżkę. Wreszcie postanowiły ją pochować, ale wyglądała tak pięknie, że zawołały. – Nie, nie możemy jej oddać czarnej ziemi. I kazały zrobić szklaną trumnę, aby w niej można ją było ze wszystkich stron widzieć. Do tej trumny włożyły Śnieżkę, złotymi literami wypisały jej imię i że była królewską córką postawiły trumnę na szczycie góry i jeden z nich zostawał zawsze na straży. Nawet ptaki przyszły opłakiwać śnieżkę, najpierw sowa, potem kruk, wreszcie gołąbek. Długo, długo leżała śnieżka w szklanej trumnie i nie zmieniała się wcale. Wciąż wyglądała jakby spała, gdyż była biała jak śnieg, rumiana jak krew i czarnowłosa jak heban. Zdarzyło się raz, że młody, piękny królewicz przejeżdżał przez las i przybył do domku u karzełków, aby tam przenocować. Zobaczył on szklaną trumnę na wzgórzu, a w niej piękną śnieżkę. A przeczytawszy to, co było złotymi literami wypisane, zwrócił się do karzełków i rzekł. Dajcie mi tę trumnę, a zapłacę wam, ile tylko zechcecie. Ale karły odpowiedziały. Oddamy jej za skarby całego świata. Na to królewicz. Podarujcie mi ją więc, gdyż nie mógłbym teraz żyć bez widoku Śnieżki. Będę ją czcić i uwielbiać jako najdroższą dla mnie istotę na świecie. Po tych słowach ulitowały się karzełki i oddały królewiczowi trumnę ze śpiącą w niej Śnieżką. A ten kazał pachołkom nieść ją na ramionach przed sobą. I zdarzyło się wtedy, że jeden z pachołków potknął się, a przy tym wstrząśnięciu wypadł z ust Śnieżki kawałek zatrutego jabłka, który jej utkwił w gardle. Po chwili dziewczę otworzyło oczy, uniosło wieko trumny i znów ożyło. – O Boże, gdzie ja jestem? – zawołała. A królewicz uradowany odpowiedział – jesteś u mnie. I opowiedział jej, jak się to wszystko zdarzyło, kończąc – Kocham cię, ponad wszystko na świecie. Chodź ze mną do zamku mojego ojca, zostaniesz moją żoną. Śnieżka zgodziła się i poszła z nim. Ich ślub był wystawną uroczystością. Na ten ślub została też zaproszona jej macocha, a kiedy włożyła wspaniałe szaty, stanęła przed lusterkiem i zapytała – Lustereczko, lustereczko, powiedz przecie, kto najpiękniejszy jest na świecie? Lusterko odpowiedziało. Tyś piękna królowo, jak gwiazdy na niebie, lecz młodziutka królowa jest tysiąc razy piękniejsza od ciebie. Zdrętwiała ze zgrozy, zakleła głośno zła kobieta i postanowiła na ślub nie iść ale nie mogła usiedzieć w domu ze złości i ciekawości i chciała koniecznie zobaczyć młodą królową. Kiedy przyszła na wesele, poznała Śnieżkę i miała ze strachu i przerażenia. Wtedy postawiono na rozżarzonych węglach specjalnie zrobione dla złej królowej żelazne buciki. A kiedy pachołkowie wnieśli je, trzymając obcęgami i ustawili przed nią, musiała je włożyć. I tak długo w nich tańczyć, aż martwa padła na ziemię. Koniec.